byliśmy o sercu ojca. Jakby pierwszą rzeczą jest to, żeby rozmawiać Narodziłem z Bożego Ducha na Słowie Bożym. Ja się nie narodziłem na przeżycia. Tak, ja spotkałem osobiście Jezusa w swoim życiu. Ja usłyszałem ten głos. Ja pokrótce, ja, pokrótce, ja pokrótce o tym powiem kilka minut. To było tak, że ja się po raz trzeci w już i nie zamierzałem się zmieniać. a byłem człowiekiem bardzo bogatym. Ja byłem zawsze człowiekiem, który sobie świetnie radził w życiu. Ja nie byłem człowiekiem, który jak do Boga. E, byłem bo człowiekiem jakby zaleknąłym, ale umiałem te ręki przykryć maskami ludzi. Nauczyłem się tego. Nauczyłem się m.in. czegoś takiego, że najlepszą formą obrony jest atak, więc atakowałem ludzi, aby nie być atakowanym. W taki sposób e, ratowałem się przed rękami. Byłem człowiekiem odrzuconym, e, ponieważ mój ojciec e, był alkoholikiem nigdy nie był zabiłym ojcem, więc było tym odrzucenie. Potem kiedy już się opamiętam, bo się opamiętał w tym momencie swojego życia i, i zawsze był taki po prostu dobrym ojcem i kiedy go pokochałem już, to z niego Więc e, tak naprawdę to odrzucenie było bardzo silne we mnie. I kiedy i ja robiłem no, przeróżne rzeczy w życiu, ale na pewno czego jednego nie robiłem nie Boga. No. Dla mnie Bóg nie istniał. Ja uważałem, że jest to historyczny też prawda? E, ale kiedy trafiłem po raz trzeci do więzienia, e, mając już właściwie wszystko, trafiłem do więzienia i nie, nie powinienem tam trafić. O, mówię, to Międziuty, miałem adwokata miałem układ, czyli paracyjny Ale trafiłem do więzienia i w moje ręce trafiła Biblia. Czyli w moje ręce najpierw trafiła Biblia, zanim ja w ogóle usłyszałem od ewangelistów o Bogu. ja zaczęłem to winy czytać z dudów. I czytałem słowo dzień w dzień. Cztuję w sztubie, w niedzielnej celi, przed do mnie Jezus. Przed do mnie Jezus. nie widziałem go, nie słyszałem go. Jedyną rzeczą, którą mogłem robić, to tylko trzeba wybrać, bo płakałem. Wszystkie moje grzechy przechodziły przed oczami. Wszystkich ludzi, których skrzywdziłem, dzieci, którym sprzedawałem narkotyki, po to, to wszystko przelatywało przed moimi oczami. I utrzymywał głos. Utrzymywał głos Boga w sobie. Umarłem zamiast Ciebie, już nigdy nie staniesz na sądzie. I wtedy narodziłem się do z Bożego I wstałem człowiek, byłem innym człowiekiem. I zawsze pozostałem człowiekiem Słowa. I dalej jestem człowiekiem Słowa. Ale chcę, żebyście zrozumieli bardzo, ważną rzecz. Bóg to nie Biblia, Biblia to nie Bóg. Bóg to nie jest Biblia, a Biblia to nie jest Bóg. I ludzie, religijni ludzie w tym kraju, wbili nam do głowy, że Biblia to Bóg. I mówią, bo tak nie jest napisane. Co ja powiem? W Biblii nie jest napisane o wielu rzeczy. Nie mamy dowodów że są nie biblijne. Nie wiemy. Rozumiecie? Nie wiemy. Nie mamy dowodów na to. Nie mamy dowodów na różne rzeczy. Że można używać fluidu, drugie ma. Nie mamy dowodów na to. Biblijnych. Dlaczego? Bo Biblia się nie zajmuje takimi rzeczami. Bo nie wszystko jest napisane. I to jest podstawowa prawda, którą musimy zrozumieć. Dwa to nie jest Duch Święty. To nie jest Duch Biblia jest jak lotnisko, Duch Święty jest jak samolot. Nas interesuje Duch Święty. Biblia jest po to, żeby miał gdzie wylądować Duch Święty w Twoim życiu. Musisz być człowiekiem Słowa, ale nie Słowa dla Słowa. Słowo z Biblii nie jest dla Ciebie wykładnią wiary i życia. Wykładnią wiary i życia jest do siebie. <śmiech> Tylko do siebie objawić słowo. Sam nie przyjmiesz prawidłowego zrozumienia słowa. Religia jest zbudowana na fałszywym zrozumieniu słowa. Zobaczcie, to jest, to jest fałszywe zrozumienie słowa. Ludzie intelektualnie rozumieją słowo. Ludzie emocjonalnie rozumieją słowo. I mówią tak, mówię wam, nie. Gdzie to jest napisane? Już powiem. Przychodzą bardzo mąsi ludzie, Faryzeusze, sadecerusze, uczeni w piśmie do Jezusa. Jezus nie jest faryzelusze, sadecerusze, Jezus nie jest uczony w piśmie. Napisano, napisano wiele rzeczy w Biblii. Wiem, Biblię możesz czytać tylko z długiem świętem. teraz chcę Wam podać kilka rzeczy, które musicie zrozumieć na temat Biblii. Po pierwsze, żyjemy w epoce Nowego Przymierza. W jakiej epoce? Nowego Przymierza. Jest napisane, oto zawieram z Wami Nowe Przymierze. W czym? We krwi mojej. Tak? Od kiedy jest Nowe Przymierze? od śmierci Jezusa Chrystusa. Nawet wiele rzeczy w Ewangeliach, które czytacie, nie dotyczą nowego przymierza. Musicie zrozumieć bardzo ważną kwestię. Nie wszystko, co jest napisane w Biblii, jest nowym przymierza. Ty żyjesz w epoce nowego przymierza. Biblia cała jest przez Boga natchniona, ale to nie oznacza, że jak coś jest natchnione przez Boga, to jest dla Ciebie do stuprocentowego użytkowania w każdym i w każdej sytuacji. Bo na tym się przewieździsz. Przewieździsz się na tym. Powiem Ci Jak będziesz chory, to diabeł będzie ja chciał, żebyś czytał się w I będzie mówił, magister, iż nie widął, też był chory. <ślesenia> tak, diabeł. Ale magister, iż nie widął. Nie, żył pryło w Nowego Przymierza. Tak? Sekundum dochoduje zrobił takie rzeczy w swoim życiu, że diabeł miał ten Nie będę o tym teraz mówił, powiem o tym, że Będziemy się modlić o tych z was, którzy potrzebują uzdrowienia, uwolnienia e, i tworzymy pewne, pewne fundamenty też niezwiązane z wiarą, co, co jest bardzo ważne. Generalnie chodzi o to, że ty jesteś człowiekiem nowego przymierza, amen? Stare przymierze, co? Wykonano się! Na krzyżu Borgoty! Jezus powiedział, co? Wykonało się. Jezus wykonał stare przymierze. Samą, stare przymierze. Stare przymierze nas nie Ono się wykonało. Jezus powiedział: Ani jedna kropka, ani jedna joda nie przeminą w prawo", tak? A następnie powiedział: Wykonało się. Co Jezus zrobił? Wykonał prawo. Hallelujah! Kto wykonał prawo? Jezus Chrystus. Jako jedyny i jako jedyny zrobił to. Żaden człowiek nie w stanie wykonać prawa, a wiemy, że kto uchybia jednemu, nie jest w całości. Rozumiecie, przyjaciele? To jest bardzo ważne w starym Przymierzu. W starym Przymierzu zasada jest tak, kto uchybia jednemu, winiem jest w całości. Nowe Przymierze jest zupełnie inną rzeczą. I my musimy czytać Biblię pod kątem ludzi Nowego Przymierza. My nie czytamy Biblii pod kątem ludzi Starego Przymierza, bo my nie jesteśmy ludźmi Starego Przymierza. Tak samo, jak nie interesuje Cię konstytucja Amerykańską. Czemu? Bo nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych. Ciebie interesuje Konstytucja Polska, bo jesteś Polakiem! Aleluja! Polakiem! Jesteś człowiekiem Nowego Przymierza interesują Cię zasady Nowego Przymierza. Nie interesują Cię zasady Starego Przymierza i nie możesz badać zasad Starego Przymierza, bo utkniesz, się zapętisz się. Rozumiesz? W Nowym Przymierzu nie ma rzeczy wolno niewolno Rozumiesz? W Nowym Przymierzu nie ma dobre i złe. W Nowym Przymierzu jest tylko śmierć albo życie. Rozumiesz? W Starym Przymierzu Bóg mówił na zasadach dobra i zła. Na zasadach wolno niewolno Dlaczego? Bo ludzie nie byli narodzeni z Bożego bo ludzie nie mieli Boga w sobie. Bo ludzie mogli słyszeć tylko Boga z On działał przez trzy kategorie ludzi. Kapłanów, królów i proroków. Rozumiesz? A dzisiaj działa przez wszystkich, którzy narodzili się z Bożego ducha. Często kobieta w kościele przyszła dziewczynka głucha, z matką. Przyprowadziła matka głuchą dziewczynkę małą. I modliłem się o dziewczynkę. I robiłem wszystko, co wiedziałem na ten temat. A dziewczynka dalej była głucha. I matka klęczała z boku i płakała. I kiedy widzisz głuchą dziewczynkę, która stoi przed Tobą i patrzy w Ciebie z nadzieją. I kiedy widzisz matkę, która płacze, którą słyszy co chodzi, to cała teologia w Tobie pada, a dziecko dalej schone. Ale gdzieś wewnętrzny głos mówi do Ciebie Napiera, napiera, Napieraj. Ja chcę, żeby ona słyszała. Ja chcę, żeby ona słyszała. A ja mówię, Boże, co mam robić? Co mam robić, Boże? I Bóg powiedział mnie dwie rzeczy. Jedno przyjąłem, a drugie nie przyjąłem bo ogóle Ale wtedy szybko pogutowałem w mojej religii. Każdy zna swoją religię. Musisz pogutować się ze swojej religii. Pierwszy, pierwsza instrukcja Boga była taka. Zapytasz na sali, przez kogo przejawia się przynajmniej raz dar pozdrawiania albo dar cudów. I poprosisz te osoby do modlitwy. I to było dla jasne. A druga instrukcja była taka. Powiesz swojej córce, żeby wstała i położyła ręce na tę dziewczynkę. I to nie było w jest. Rozumiem? Poprosiłem więc ludzi na nich. Zbudowałem, Zbuntowałem się przeciwko drugiej I ludzie zaczęli podchodzić. Ten, ten, tam. I stała pewna osoba, która jest proroką. I powiedziałam, niej pastorze, mam pewne wrażenie. Mam takie wrażenie, że pastor powinien poprosić swoją córkę. Ja już się złamałem żeby wstała i położyła ręce na tę Będzie w starciu chodził. I stara wstała. I wyszli ludzie, położyliśmy ręce, dziewczynka i wiosła, to nie nie chwili. I zaczęła słyszeć. Dlaczego? Dlatego, że głupstwo Boże jest męcze niż tego świata. Dlatego, że nie żyjemy w epoce starego, tylko żyjemy w epoce nowego. Dlatego, że żyjemy w epoce prowadzenia przez Bożego Ducha. Kto jest dziećmi Bożymi? Co mówi słowo? Ci, których prowadzi Duch Święty, są Dzieci Bożymi. Amen? Nie ci, którzy znają Biblię! Biblii, czytać je jak chcesz i stosować je, jak chcesz. I mówisz, zapisano. Podróż się do ciebie mówię, a ja wam Druga rzecz do naszej Biblii. Kiedy czytasz już nowe przymierze, to Ty musisz wiedzieć, do kogo były skierowane te rzeczy, w jakich okolicznościach były skierowane. Rozumiesz? I nie możesz tego wszystkiego przekładać na swoje życie. Nie możesz tego zrobić, bo się zapędzisz. Bo to, co pisał Paweł do Koryny, ja nigdy nie napisał do Efezyna. A tam nie było telefonów komórkowych. Rozumiesz? Że bracia z Filipi zadzwonili sobie do braci z Koryntu, bo oni się nie znali przyjaciele. Hallelujah! Dzięki Bogu Najwyższemu! Bo bracia z Koryntą mogli powiedzieć, mamy taką nową doktrynę, dziewczyny muszą w chustkach chodzić. A Filipiani mówią, Ale, seven To nie, to nie możecie, to was nie może nauczać, a siostra krecia może nauczać dzieci. Nie. Nie dajemy ludziom katolickich Biblii z komentarzami, ale sami dajemy komentarze. tym ludziom. I tłumaczymy, jak to trzeba rozumieć. Wiecie, co to jest? To jest choroba psychiczna. Mówi na takie słowo święci, ale chorzy psychicznie. Kościół w Polsce. są wspaniale święci ludzie, którzy idą do nieba, ale ogrom z nich jest chorych psychicznych, by ich przypadał. Rozumiesz? To są ludzie, którzy są zaburzeni. A wiecie, jak demony przychodzą do życia ludzi? Demony nie przychodzą bez, bez, bez możliwości wejścia. Demony muszą mieć możliwość wejścia. Muszą mieć możliwość wejścia. I między innymi, jeżeli ktoś jest zaburzony, czy ma w swoim to się nazywa warownik, tak? To w ten sposób wchodzą demony, które robią to budówkę na tych warunkach. I potem trzeba ludzi uwalniać, prostować, przeginać z powrotem do pionu wszystko wiemy. Dlatego proszę, kiedy będziesz czytał Biblię, czytaj tę Biblię, wedle tego, jak ona jest skonstruowana. Rozumiesz? Przede wszystkim czytaj pod inspiracją Bożego Ducha. Po drugie, jeżeli czegoś nie rozumiesz, to pytaj Boga o to. Rozumiesz? Nie stosuj bezmyślnie pewnych zasad dlatego, że ktoś stosuje. Bo u nas tak się robi! Mówię, no co no to z tego, że tak się robi u nas. Ale ja muszę wiedzieć, jak ja mam żyć, kurczę. Jak ja, Artur Zerowski, mam żyć. Ja muszę wiedzieć, bo każdy swój ciężar poniesie. Rozumiesz? Kiedyś przed Bogiem nie stanie ze mną pastor, biskup, ktoś inny, tylko ja sam stanę. Ja odpowiem za życie swoje. Ja odpowiem, odpowiem za swoje decyzje. I co ja powiem Bogu? Panie, Mu bo napisano. Bóg mówi, no wiem, bo ja nie <śla> Ale może trzeba o mnie zapytać. No myślałem, że jak przeczytałem, to ja wiem. Nie do końca przecie. Nie do końca. Kupmy sobie techniki. Kupmy sobie Biblię Gdańską w systemie zdrowia. Kupmy sobie takie rzeczy, które pomogą nam, żebyśmy mogli rozumieć pismo. Dowiadujmy się, w jakich okolicznościach było to pisane. Jaki nurt historyczny był w tym czasie. Co się działo w tych miejscach. Nie bądźmy bez myśli. Jest wspaniała książka, żydowski komentarz do nowego zestawienia. Napisał wspomniany, że nieprawdopodobny nie z Ponieważ Biblia jest pisana przez Żydów i do Żydów. I tylko z mentalności Żydów, boże, przez mentalność Żydów możemy ją zrozumieć. Jest tak znana, że na przykład na ten przykład, tak o światu ciała i to. No i koniec, to są takie tekst I wiesz, że już w ogóle tego nie rozumie. I ja to, ale to do Ja też, że jak tak do grypy, się nie zagłębiłem, wszystko w Izraela. Okazuje się, że jak przychodził Żyd do Żydów, i mówi, ty masz dobre odnosi się do tego, że człowiek jest widziany w ten sposób, jak dysponuje swoimi finansami, że po tym, jak wydajesz kasę, to widać, jakim jesteś człowiekiem. To słowo to znaczy. Ono nie oznacza jakichś niesamowitych rzeczy. Ono to znaczy. Musimy wiedzieć, co znaczy słowo. Dlatego proszę, nie, nie, nie wierzmy litery, nie uznawajmy jej za ducha. Bóg porusza się w Piśmie Świętym, Bóg mówi przez Pismo Święte, ale to wszystko tłumaczy nam osobiście. Jest napisane, że Jezus głosił do wszystkich, ale uczniom wykładał na osobności. Rozumiesz, Pismo jest dla wszystkich, do przeczytania, ale tylko do święty na osobności wyłożyć, co tam jest napisane. Po prostu On ci to wyłoży. I teraz połączywszy te dwie rzeczy, czyli znając serce Ojca. I znając Jego Słowo, tak, zaczynasz być maszyną nie do zaraznięcia. Zaczynasz wiedzieć, jak rzeczy wyglądają. Ty wiesz, że On niczego tam nie kazał napisać, niż to, jaki On jest. Czyli jeżeli wiesz, że On Cię nie zostawi i opuści, rozumiesz? To jak sobie otworzysz Biblię i przeczytasz sobie, Ty nie wiesz, On nic, to wiesz, że to nie do Ciebie. A definicja chyba namaszczony oznacza wyposażony do wykonania określonego zadania. To znaczy namaszczony. Namaszczenie jest wyposażenie do wykonania określonego działania. Tylko panie chce namaszczenie, mówi, ale o co chodzi? Co chce zrobić? No panie steszli na mnie swoje namaszczenie, mówię, ale jest ich milion. Albo miliard. Czego prawie? Namaszczenia! Jakiego? Tak jakby się o no, nie wiem o co chodzi. Panie mi zawód! <głos> <głos> to I kołap! do błąd. Chciałaś, To, masz. to nie tak działa, was. Chaos, chaos! Diabeł jest dyrektorem wszelkiego chaosu. Na masz Rozumiesz? ono służy do tego, aby wykonywać podwójne zadania. Dary nie są po to, żebyśmy się nimi obwiesili, mówili innymi mówili, językami. Nie. Prorokuję. <głos> no narzędzia, narzędzia. Skrzydłka z narzędziami narzędzia. To jest wszystko potrzebne nam do czegoś, ale nie po to, żebyśmy się tym obwieszali. Biblia musi być tobie tłumaczona przez Bożego Ducha. Do autora. Od razu idziemy do autora Biblii. Czytamy Biblię z Bogiem. Nie czytamy, aby dowiedzieć się czegoś. Proszę was, mi ludzie, tego. Kiedyś w Izraelu, jak zaglądali do Arki Przymierza, zobaczcie, do tam jedno 52 tysiące Zmiesz? Dlaczego? Bo trzeba dystansować. Zajszymy. Przecież nie w Nie jesteśmy nie dostajemy chemorów, nie dostaniemy, nie dostaniemy, nie dostaniemy, nie dostaniemy, nie dostaniemy, nie dostaniemy, nie 52 tysiące 000... Co on będzie do ciebie mówił. Musisz słuchać, w jaki sposób on będzie sobie wykładał słowo. Tylko on jest w stanie wyłożyć tobie słowo, które on wymyślił. I on będzie ci to obrazował z punktu widzenia Ojca. Tatuś. To tatuś weźmie cię na kolana i wyłoży ci swoje słowo. On to zrobi. Nigdy nie możesz tego robić sam. Dlatego jest wielka prośba. Nie skacz od nauczycieli do nauczycieli. Nie rób Nie słuchaj wszystkiego, co jest w internecie. W internecie jest tyle bzdury. Kiedyś widziałem w internecie, jak zrobili konferencję z facetem takim bogiem na wódku Bratem naszym Chrystusie. I on mówił, jak bardzo doświadcza Boga przez swoje cierpienie. Rozumiecie? O Boże w kartce, zobaczyłem. to no mówię... W szok. Nie w szoku. Ja różne rzeczy widziałem, a ja mówię, takiej głupoty nie wsiadłem. Żeby facet na wózku przyszedł i teraz mówił, tak jestem blisko z Panem. Ja mówię, ja nie wątpię, że jesteś blisko z Panem, ale co ma do tego Twój że Czy Ty jesteś blisko z Panem w porządku? Panem. Ale nie lubię do tego publicznej jakiejś teologii, pod tytułem, że Ty przez cierpienie się do Boga. Bo to jest harmonium. harmonium. To w takim razie na krzyżu jest jakiś brak. Jakieś brak na krzyżu. Że Ty jesteś potrzebny jeszcze do tego. Ty i Twój muzyk. Rozumiesz? Ty i Twój muzyk. Nie. To zostało zarozwione na krzyżu. I z perspektywy serca Ojca, czytaj Biblię. Ucz się tego. Poinwestuj w słowniku, poinwestuj w te rzeczy. Wiecie, dlaczego on mówię? Bo ja sam byłem w tych miejscach, siedziałem w takich domach. Ja siedziałem w takich domach. Bóg mnie z tych wyciągnął z tych Wyciągnął z Jestem człowiekiem Słowa. Siedzę mocno w Słowie. Ale dzisiaj jestem pokorny i mówię do Boga teraz mi, co ty napisałeś. Już dzisiaj nie śmiem Wziąć bibliotek do ręki, rozumieć? I powiedzieć tak. Tu jest napisane to, a tam jest napisane tak naprawdę. No